wszystko, Ale trzeba zacząć to robić. Ale żeby zacząć to robić, musimy być świadomi, jak wygląda Boga rzeczywistość. Jak ona wygląda. My dużo mówimy o tych, o tych rzeczach, ale ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli w Pismo Święte. Żebyśmy spojrzeli w to, co mówi święty Paweł. I on mówi taką rzecz. W ogóle, ja bym chciał, żebyście zrozumieli, na czym polega w ogóle, e, ogóle przyjmowanie rzeczy od Boga. Gdzie w przyszłym rozdziale jest tutaj Efezja, a on mówi, że tak, przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica. Wiesz, przez co zostaje odsłonięta tajemnica? Przez objawienie. Nie przez no, naukę religii, nie, bo przez kursy, nie, przez szkoły bibliotek. Ja nie mam tu przeciwko projektu o kościelnej szkoły i tym i rzeczom. Oczywiście nie dobrze zrobimy, że sam prowadzimy szkoły, prowadzimy szkoły, gdyż szkoły nie jest to niż, niż jakieś, jak, jakieś takie szkoły typowo-teologiczne. Chodzi o to, że przez objawienie została mi ta tajemnica. Trzeci rozdział, trzeci werset listu do Przez objawienie. Ja chciałbym, żebyś dzisiaj wziął objawienie. Żebyś wziął objawienie. Żebyś otworzył się na to objawienie. Bóg chce ci dać to objawienie. Bóg chce ci dać objawienie o rzeczach, o których już wiesz. Bo Ty wiesz o tych rzeczach, o których ja bym mówił. Ale chcę, żebyś dzisiaj się objawienie. Żeby to głęboko weszło w Twojego ducha i żeby to zaczęło pracować żebyś zobaczył, gdzie jesteś w duchu, gdzie, jest, gdzie, gdzie ty żyjesz, żebyś zobaczył, gdzie jest Bóg, gdzie jest diabeł, żebyś te rzeczy zobaczył. Ja bardzo lubię logikę. logikę. Jak ja widzę logiczne rzeczy, to ja się bardzo dobrze czuję. Bóg jest bardzo logiczny. U niego zawsze dwa razy dwa jest cztery. Rozumiesz? Od jak ktoś ustawia, to, to jest bardzo logiczne, to się nazywa porządek. To nie jest może porządne. Morze porządek często jest bardzo szalony. Wejdźcie sobie na YouTube i sobie Toronto w i zobaczcie jak utoja może porządek. Stoi w latach, będzie wiesz... tata tata tata tata to. I nie się występuje. I ludzie są uzdrawiani, są upadziani, kolejkami się do czegoś wiąże. Nie? Jak to się dzieje? A tak to? A nie tak to? Twój umysł jest zgorszony, emocje są wściekłe, a rat właśnie zniknął. A i za! Ktoś powie, a za! właśnie, nie masz nic do powiedzenia. I właśnie się ludzie nawracają, i właśnie są wypełniali duchem świętym. I co ciekawe, wydają one też, do się, tak? I to, proszę o zrobią chorych, wypędzają, demolę, że się Amen. A religijni, tydy, ty, mówią, to nie jest sposób porządek. A ja mówię, to jest Bożą porządkiem. To, że na obrywie jest dojść, tak? Tak, skończysz na obrywie? Tak? Tak? To przecież człowieku. Ja mówię, podnieść ręce, a ludzie nie słyszą. Ja mówię, ręce podnieść. Nie słyszą. Czy to jest szok? znaczy, jest napisane, żeby się ręce do Boga podnieść. Tylko to jest religia, nie? Bo to, to nie jest religia, tylko to jest oklęce. Taki demon jest, demon oklęcia. Zakomplekszony człowiek, jak się mówi. Rozumiesz? Człowiek, który jest pełen ducha, że do tego jak para na łące. Bo jest wolny, wolny, wolny, wolny. Od czego? Od wszelkiej opinii. Od wszelkiej opinii. Jeszcze czegoś nie robisz? różnych rzeczy? Bo interesuje cię opinia drugiego człowieka. Co on mnie pomyślą. A co ci obchodzi do tego, pomysła? Bo to mi Bóg już dobrze pomyślał. Ale... Bóg mi dobrze pomyślał. chociaż jest jest teraz jesteś w porządku. Od tej pory w ogóle to nie interesuje co, kto o, o mnie myśli. Co mnie jest? odbieram? Jestem wolny do Tini. W sumie robić, co będę chciał i go odbieram, to będzie osądzam. Jak się nie powiedział, nikt nie będzie mnie osądza. Nikt, nikt. Odbieram osądza. Bóg chce, żebyś wiedział, jak wygląda jego porządek, a jego porządek odbiera się na świadomości, tego, co dzieje w głowie rzeczy i to objawienie. Widzicie? <kli> W czasie się do efecja w głupitami. Przeczytam o taki dłuższy fragdy. Chciałbym, żebyś wyłował się Pani. Jeżeli chodzi o jedna z tego, i ja, św. Panu, o to usłyszałem, o wierze Waszej Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych nie przestaję dziękować zaraz wspominać Was między głowy. Aby Pan Bóg naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Pan, dał Wam w ducha mądrości aby ja mu i owiejają i poznaniu Jego. I oświecił oczy serca Waszego, abyście wiedzieli żebyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was pomogło. I jakie jest bogactwo chwały, które jest udziałem w i istnieje. Bo ja chcę, żebyście to wiedzieli. Wiedzieli. Żebyście to wiedzieli, nie tylko żebyście wiedzieli, że jedziecie do nieba, ale żebyście wiedzieli, kim jesteście tu na ziemi. Żebyście wiedzieli. Religia nazywa to arogancją. Religia nazywa to pychą. Rozumiesz, religia nazywa to egocentryzmem. Ale św. Paweł mówi, ja chcę, a moje chcenie jest do chceniem Boga, abyście się To Paweł mówił. Część z was, to mówiłem, część zobaczyła, to pewnie na, na, na w internecie.